to przyszedł dzień, kiedy narodził się pierwszy polski podcast o ziołach zalewamy zioła i słuchamy podcastu o ziołach teraz już będzie poważnie i na temat witam serdecznie w ziołowym podcaście Fiony. podobno w polskim podcastingu kobiet jest jak na lekarstwo, w takim razie przed dalszym odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą i pamiętajcie jak mawiał Paracelsus, lekarstwo od trucizny różni się dawką. <głos> Dajcie tu jakąś muzyczkę! Jak się zapewne domyślacie, podcast będzie głównie o ziołach. Uważam, że jeżeli w naturze występuje jakaś choroba, to natura ma na nią lekarstwo i to takie najlepsze, najbardziej naturalne. takie, jak my jesteśmy częścią natury, Także lekarstwo też powinno od niej pochodzić, aby skutecznie zadziałało. Spotykam się z dwoma frontami, jakby to nazwać. Jedni mówią, że zioła nie działają, ziółka to tam rumianek dla niemowlaków. Inni znowu traktują to jako wiedzę tajemną, bardzo niebezpieczną, której lepiej nie dotykać, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Dla tych osób, które próbowały kiedyś zażywać zioła i im to nie pomogło mam bardzo ciekawy artykuł doktora Różeńskiego posłużył się jego blogiem który świetnie opisuje dlaczego między innymi nie działa melisa jak wiemy jest dostępna w każdym sklepie nie musi to być nawet sklep zielarski czy apteka ale Melisa możemy obok rumianku na każdej półce sklepowej znaleźć posłuchajcie jeśli ktoś chce napić się prawdziwego naparu z melisy, od razu mówię, powinien to się ją wyhodować sobie na działce. Wtedy uzyska aromatyczny i wartościowy napój o cechach leku. Smak naparu jest wówczas gorzko-cytrynowy, ściągający barwy herbacianej. Po analizie farmakognostycznej paru torebek Fix Melisa znanych producentów byłem rozgoryczony. Sproszkowali surowiec na amen, uzyskując pył. Oczywiście najwartościowszy olej eteryczny uleciał w powietrze podczas mielenia ziela. Frakcji listnych było tyle, co kot napłakał, bowiem odsiali zmiałkowane liście i odrzucili, podczas gdy na sitach pozostały im grubsze łodyżki, łodygi, trochę kamieni, piasku i ogonków liściowych. Nie brakowało wtrentów innych gatunków roślin – trawy, tacznik, testów i poziwników, pewnie rosły obok melisy, więc trafiły też i one do suszu. Olejek eteryczny znajduje się we włoskach kruczołowych melisy. Włoski z olejkiem szybko obłamują się, a po otwarciu uwalniają olejek. Dlatego surowiec nie może być zbytnio ocierany, mielony, przeładowywany, a już na pewno nie suszony w temperaturze wyższej niż 35 stopni Celsjusza. Postarałem się i poświęciłem czas na określenie zawartości olejku w suszu Fix Melisa. Tradycyjną metodą Deringa nie udało mi się olejku odmierzyć. Musiałem ją nieco zmodyfikować. I teraz ile wyszło olejku? Uwaga! 0,006%. Co się stało? Nasi cudowni producenci przerobili surowiec olejkowy w surowiec nieolejkowy. Proste. Normalnie melisa może zawierać nawet 0,5% olejku. Spotkałem takie. Przeciętnie jest tego olejku 0,1% do 0,3%. Farmakopea Polska wymaga, aby surowiec miał przynajmniej 0,05% olejku eterycznego. Melisa Krojona kupiona w sklepie zielarskim też nie odpowiadała normom farmakopealnym. Miała tego olejku 0,01%. Smutny fakt. I dalej czytamy, dlaczego warto pić prawdziwą melisę wyhodowaną na przykład na działce. Suma wszystkich składników nadaje melisie działania rozkurczowe, wiatropędne, mlekopędne, żółciopędne, żółciotwórcze i antyseptyczne. Oleje eteryczny z melisy hamuje rozwój wirusów, grzybów, pierwotniaków i bakterii. Obecnie można spotkać w obrocie handlowym preparaty zawierające olejek melisowy przeznaczony do leczenia opryszczki. Osobiście polecam po prostu smarowanie olejkiem melisowym opryszczki, zmian ospowych oraz pleśniawych na błonach śluzowych. Dzieciom można melisę świeżą lub suchą natarzyć w mleku i osłodzić miodem. No, komentarz do tego artykułu wydaje się zbędny. Pan doktor bardzo przejrzyście opisa nam dlaczego zioła tak traktowane no, praktycznie nie mają prawa działać, a jeżeli działają, to jest efekt tylko i wyłącznie placebo, czyli silnej wiary w to, że taka melisa zaparzona z torebki fix powinna zadziałać. Powiem Wam z mojego doświadczenia, jak ja kupiłam sobie w sieciówce, w supermarkecie doniczkę z melisą, i wysadziłam ją w ogródku, ona pięknie zaczęła rosnąć, liście były soczyście zielone. Ja byłam zaskoczona, że melisa może mieć taki cudowny, bogaty aromat i smak. Ta parzona w torebkach, czy nawet z większych opakowań ze sklepu zielarskiego, smakuje jak woda no, z czymś tam, Jest mi taka trochę inna herbata nie ma nic wspólnego z tą zaparzoną, świeżą. Także bardzo szczerze polecam nie wyrabianie sobie opinii na temat ziół na podstawie y, takich ziół y, fiksów. To o czym pisał Pan Doktor. Dopiero jeżeli y, będziemy mieli do czynienia z prawdziwymi ziołami y, zebranymi o odpowiedniej porze Właściwie ususzonymi i przetworzonymi Wtedy możemy powiedzieć, czy te zioła działają, czy nie działają Prawie, nie wiary. Druga rzecz, będąc w temacie, dlaczego zioła nie działają, jest taka Z moich obserwacji wynika, zresztą ja chyba też tak na początku, jak nie miałam takiej wiedzy jak teraz, robiłam Ludzie robią przeważnie tak, jeżeli pojawiają się jakieś pierwsze objawy przyziębienia, grypy, to co o tej porze roku, czyli połowa listopada ma często miejsce, może sięgną po herbatkę z lipy, jakiś sok malinowy, może nawet czosnek, czy ktoś sięgnie po syrop z cebuli, zażyje sobie to jedną górę, dwie dawki, budzi się rano, no i nie ma efektów. No i co? Chodzi do wniosku, no jak zwykle tak, to jest nie dla mnie, nic to nie działa, pakuje się do samochodu, jedzie do lekarza, ten mu y, przepisuje, przeważnie to jest antybiotyk, jeżeli występuje gorączka czerwone gardło i, i ból gardła. Często też ten antybiotyk jest przepisywany na wyraźne życzenie pacjenta, i lekarz oczywiście zaleca brać 3 razy dziennie jakąś tam dawkę tego leku przez 10 dni. I co robi pacjent? Grzecznie to przyjmuje, tak jak pan doktor kazał co 8 godzin. No niestety większość ludzi nie robi tego z działami. Nie daje im tym samym szansy pokazania swojej całej mocy. Ale no jasne, pomysłowa rzecz. Ja wielokrotnie korzystałam z naturalnych antybiotyków przyrządzonych samodzielnie. Nie było zmiłuj. Jeżeli taki mam sprawdzony antybiotyk na bazie czosnku, cytryny i miodu, trzeba było go brać co 4 godziny, to także w nocy był nastawiany budzik i skutecznie angina na przykład została Wyleczona, ale powtarzam, no, przede wszystkim, jeżeli lek ziołowy naturalny ma działać, to musi być przyrządzony z właściwego surowca we właściwy sposób i przyjmowany także sumiennie. A jest to bardzo, bardzo dobry lek i sposób na wyzdrowienie bez syntetycznych leków, zwłaszcza w takich chorobach, przy których naprawdę można się obyć bez wizyty w aptece i u lekarza, nie narażając się na to no, na skutki uboczne, które ze sobą, no, nie ukrywajmy, leki syntetyczne y, niosą. Nie przyjeżdżenie. Pogrzeb, Kocham. No. Teraz chciałabym wam y, przeczytać bardzo ciekawy artykuł z kwartalnika Porady na zdrowie. Rzecz będzie o nalewce bursztynowej. Bursztyn i jantar kopalna żywice drzew i glastych okresu trzeciorzędy około 40 milionów lat temu. Cenny surowiec stosowany od wieków do wyrobu stóp ma znaczenie od starożytności właściwości leczniczych. Charakterystyczną jego cechą jest odporność na sól morską oraz ścieranie przez fale wodne. W tych warunkach właściwości fizyko oraz aktywność biologiczna zastyguj żywicy przetrwała wieki. Kwas i olej bursztynu używa się w kosmetykach jako niszczące wolne rodniki i dezynfekujące, powstrzymujące procesy starzenia. Preparaty z bursztynu są stosowane w leczeniu reumatyzmu, astmy, obrzodzeń, podrażnień skóry, także schorzenia o skrzeli, gardło oraz tarczycy. Nalewka bursztynowa obniża ciśnienie tętnicze. Przy zmęczeniu lub bóla głowy należy poczuć kawałkiem bursztynu kark, nadgarstek i skronie w miejscu, gdzie wyczuwany jest puls. Tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo dobre, profilaktycznie jest noszenie biżuterii bursztynowej, Wiele pań przywozi sobie takie pamiątki z pobytu nad naszym polskim morzem, no i wrzuca do szuflady. A jak widzicie, jest to bardzo, bardzo cenny surowiec. No, chyba można powiedzieć jelarski, skoro to jest żywica drzew iglastych. No, ładne cacko! Bursztyn ten tworzy ujemne jony, które korzystnie działają na organizm człowieka. Dlatego umieszczenie naturalnych baremek. Bryłek w pomieszczeniu mieszkalnym dobrze wpływa na zdrowie przebywających w nim ludzi. Obserwacje ojca Klimuszki Ten naturalny środek, nieco zapomniany w powojennej Polsce w latach 60. ubiegłego wieku, przypomniał franciszkanin, zielarz i wizjoner ojciec Czesław Andrzej Klimuszko. W książce Wróćmy do ziół opisał własny przykład. W 1969 roku Podczas pobytu w Szwajcarii nabawił się ostrego zapalenia oskrzeli. Wieczorem męczyła go wysoka gorączka. Nie mając pod ręką innych leków, użył nalewki bursztynowej do nacierania sobie pleców i piersi. Po 20 minutach odczuł obniżenie temperatury ciała, a rano wróciła do normy. Po trzech dniach tych zabiegów choroba ustąpiła. Wspomina też, że w tym samym roku nabawił się zapalenia płuc. Przez półtorej doby obniżam sobie gorączkę przez nacieranie nalewką bursztynową. W mojej apteczce zawsze znajduje się taka nalewka bursztynowa. Jest bardzo pomocna, kiedy stawiamy bańki lekarskie. Po zdjęciu warto jest właśnie naczyć klatkę piersiową i plecy taką nalewką bursztynową. No i tak jak wcześniej czytałam, zażywać po dwie, trzy kropelki Profilaktycznie, aby się nie rozchorować. To alkohol! Największa trucizna! Podam e, przepis na nalewkę bursztynową według ojcia, ojca Klimuszki. Hmm. Polecając stosowanie nalewki, ojciec Klimuszko nie zaszczykł oficjalnie swojej receptury. Więc tak, kawałki oryginalnego nieobrobionego bursztynu w ilości 50 g wypłukać w letniej wodzie, wsypać do ciemnej butelki i zalać 1-2 litra czystego spirytusu. Przez 10 dni wstrząsać, po 10 dniach nalewka gotowa. Nie trzeba jej przycycać ani przelewać do drugiej butelki. W miarę potrzeby jedynie odlać jednorazową porcję bursztyn w spirytusie, nie rozpuszcza się, a tylko wydziela z siebie mikroskopijne cząsteczki zabarwiające spirytus na złoty kolor. Po wyczerpaniu nalewki można jeszcze raz kawałki bursztynu pokruszyć drewnianym lub porcelanowym tłuczkiem. Wtedy lepiej naciągnie drugi raz, po czym ponownie zaleć taką samą ilością spirytusu. Z jednej porcji bursztynu nalewkę można otrzymać tylko dwa razy. Od trzech lat nie miałem nic w ustach na dzień dzisiejszy pierwszego podcastu będzie to wszystko w takim razie zabiorę swoją miotłę i lecę pomieszyć coś w kotle moim ziołowym pozdrawiam, Fiona chodźmy, bo będzie na dzielnie asystowali Filip z Rafałem z tego miejsca chciałabym przekazać chłopakom moje skromne serdeczne Pozdrowienia, a przede wszystkim podziękowania. Nie byłoby tego podcastu teraz, gdyby nie chłopcy, którzy dosłownie po jednym moim e-mailu postanowili mi pomóc i zmotywować, aby ten podcast powstał. Mam nadzieję, że nie zawiodą się i nie zawstydzą swojego Chrześniaka. <śmiech> tak, nieoficjalnie chciałam wszystkim oświadczyć, że oto oni są ojcami chrzestnymi tego podcastu. Także niech rośnie na chwałę swoim ojcom chrzestnym i wszystkim słuchającym. Oczywiście polecam słuchanie polskich podcastów, które można znaleźć w najlepszym katalogu podcastów podstacja.com